Usłyszenia jesienią, a teraz na koniec jeszcze pogodne rytmy Grupa Tabu z gościnnym udziałem Grizzly'ego w utworze Tyle Mam. Najlepszego drodzy Państwo. Zapraszamy do reklamy. Teraz Aviva Commercial Union oferta półcenowa. Kup pakiet ACOC, a za OC zapłacisz półceny. Zadzwoń 0801 28 28, 28, 28. Aviva Commercial Union. Ubezpieczenia dla kierowców. Mam, mam coś naprawdę wyjątkowego. Mam, mam, są naprawdę bezpieczne. Mam, mam coś więcej. A ty, chcesz mieć coś wyjątkowego? Załóż konto wyjątkowe w Banku Ochrony Środowiska i zarabiaj aż do 8% już od pierwszej złotówki. 0 złotych za wszystkie bankomaty w Polsce. Zero złotych za wszystkie przelewy, a nawet więcej. Sprawdź, co jeszcze możesz zyskać na www.bosbank.pl. Bank Ochrony Środowiska. Bank dla aktywnych. Oprocentowanie zmienne w skali roku. Wyobraź sobie, że mój na czwarte urodziny dostał nowe części 10% taniej. Wiem, właśnie wracam ze swoim 6 lat z kontroli I wiesz co? Zrobili mu wszystko o połowę taniej. No spójrz tylko. Poznaj nową ofertę serwisową dla czteroletnich i starszych samochodów Volvo. Zyskaj nawet do 25% rabatu na oryginalne części i aż do 50% na usługę. Tylko Volvo służy niskimi cenami. Szczegóły pod numerem linii 0801 186586. Autoryzowane serwisy Volvo. Liderem Narodowego Autotestu 2008. Żegnamy reklamy. Uwaga, uwaga! Dzisiejszy program alternatywny ma bardzo napięty program. Płyta tygodnia, czyli najnowsza produkcja zespołu Gossip, wywiad z zespołem Rojksop, zarejestrowany podczas festiwalu w Krakowie, a także konkurs o karnety festiwalu w Jarocinie. Zapraszam o 19.00, Agnieszka Szydłowska. Program Trzeci Polskiego Radia Robert Kantright Dzień dobry. Środa 24 czerwca minęła 16.00. Serwis trójki przedstawią Małgorzata Maliborska i Marek Proszek. Ministrowie szukają kolejnych oszczędności w swoich resortach. Chodzi o 3 miliardy złotych. Premier jednak uspokaja. Cięcia nie dotkną nauczycieli i policjantów. Na południu Polski trwa walka z czasem mieszkańcy usuwają skutki powodzi. Niestety grożą im kolejne deszcze i burze. Dobrze, tylko, że tak się skończyło, jak się skończyło, ale prognozy jeszcze zapowiadają mnie ciekawe, także nie wiadomo co będzie. Już za godzinę wszystko powinno się rozstrzygnąć. W Sejmie ma być głosowanie nad ustawą medialną. Jego wynik trudno przewidzieć. Jakie podatki będą w przyszłym roku, to teraz nurtuje nas najbardziej, ale po kolei. 27 miliardów złotych to nowy rozmiar dziury w państwowym budżecie, którą wyliczył rząd. Deficyt powiększył się tym samym o 9 miliardów złotych, trzeba go teraz czymś załatać. Odchudzone mają być budżety ministerialne, w przyszłości do kasy państwa dorzucić się mają także obywatele. W studiu Paweł Sołty z redakcji ekonomicznej Trójki. Pawle, ile zaoszczędzą resorty i czy czekają nas wyższe podatki? Podatki mają wzrosnąć już w przyszłym roku. Większe wpływy do kasy państwa mają bowiem zabezpieczyć przyszłoroczny budżet, który ma być gotowy we wrześniu. Dlatego podatkowe plany rząd ujawni jeszcze tego lata, zapowiedział to premier Donald Tusk. Poinformuję osobiście państwa o naszych zamiarach dotyczących ewentualnej podwyżki podatków na rok 2010. Będziemy wiedzieli po szczegółowym obliczeniu pierwszego półrocza, czy jest to konieczne i mówię otwarcie, nie wykluczam, że będzie to konieczne. Ekonomiści typują, że najprawdopodobniej podwyższony zostanie podatek akcyzowy. Innym pomysłem jest podwyżka podatku VAT. Na razie dodatkowe wpływy rząd zamierza pozyskać od spółek Skarbu Państwa. Liczy na 5 miliardów złotych z dywidend. Przykują się również oszczędności w ministerstwach. Zdaniem premiera resortom uda się wygospodarować dodatkowe 3 miliardy złotych. No, mamy bardzo ambitny zamiar tych oszczędności, szukać głównie w kosztach administracji i chcemy pójść odważniej niż ktokolwiek do tej pory. Mamy trochę zgromadzonych środków w funduszach celowych i rezerwach. Premier zaznaczył jednak, że nie wszędzie wydatki będą ucięte, oszczędności nie będą dotyczyć m.in. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Spokojnie swoje pensje mogą być również nauczyciele. Znowelizowany budżet ma trafić do Sejmu do 7 lipca, a z kolei głosowanie ma się odbyć jeszcze przed sierpniowymi poselskimi urlopami. Na południu Polski strażacy i służby ratownicze usuwają skutki wczorajszych nawałnic. Niestety synaptecy zapowiadają kolejne opady deszczu. W studiu Krzysztof Markowski powiedz, jak teraz wygląda sytuacja. W województwie śląskim w siedmiu miejscowościach przekroczone są stany ostrzegawcze. Jak mówi Tomasz Bajor z Centrum Kryzysowego Wojewody Śląskiego zalanych jest 300 hektarów pól uprawnych. Ale w tej chwili najważniejsze jest zabezpieczenie się przed zapowiadanymi opadami deszczu. Służby wszystkie są przygotowane. Na tyle, nie wiem, to jest natura. Na ile ona będzie łaskawa, na tyle jesteśmy przygotowani. Trwa akcja wypompowywania wody w najbardziej zalanej miejscowości na Dolnym Śląsku, w Strzelcach Świdnickich. Woda zalała kilkadziesiąt domów. Kurczaku się trochę utopiło, no ale nałożyliśmy dużo słomy, na no to świnie powychodziły w klatkach, bo tak to trzeba byłoby wszystko wynosić gdzieś na strych. Ale A... momentalnie taka woda na powrót. Dobrze tylko, że tak się skończyło, jak się skończyło, ale prognozy jeszcze zapowiadają mnie ciekawe, także nie wiadomo co będzie. Lepiej jest w Małopolsce, tylko w dwóch gminach są ogłoszone alarmy powodziowe. Sytuacja jest tam jednak pod kontrolą. W sześciu małopolskich gminach obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe, mówi Trójce Małgorzata Woźniak, rzecznik prasowy wojewody małopolskiego. Nie możemy w żadnym wypadku mówić, że ta sytuacja jest groźna dla Małopolski, niebezpieczna dla Małopolski. A jak powiedział mi rzecznik prasowy Komendy Głównej Straży Pożarnej, Paweł Frontczak, od rana strażacy wyjeżdżali do zalanych miejscowości 300 razy. Wczoraj strażacy interweniowali prawie 2000 razy, najwięcej w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Padać niestety na razie nie przestanie. Jaka będzie pogoda w ciągu najbliższych dni? Szczegóły prognozy już za kilka minut w audycji. Zapraszamy do trójki. Będą gwarancje finansowe dla publicznych mediów czy nie? najważniejsze pytanie w dzisiejszej sejmowej debacie o publicznych mediach. Nieoficjalnie wiemy, że politycy Platformy Obywatelskiej wbrew ustaleniom z SLD i PSL chcą poprzeć senacką poprawkę, która wykreśla z ustawy zapis dający Polskiemu Radiu i Telewizji Publicznej co roku co najmniej 880 milionów złotych. Debatę przy Wiejskiej od rana śledzi Michał Giersz. Michale, co na te nieoficjalne jeszcze plany politycy Lewicy i PSL-u? Na razie cały czas wierzą, że PO zachowa gwarancję dla publicznych mediów. Szef SLD Grzegorz Napieralski i Innego rozwiązania się nie spodziewa. Mam nadzieję, że Platforma Obywatelska nie zniszczy dorobku wielu miesięcy pracy nad ustawą medialną. A spokojny jestem po sygnale, który wyszedł z komisji. Wczoraj obradowała Komisja Kultury i Środków Przekazu, gdzie te poprawki zostały Senatu odrzucone. I rekomendacja jest, aby dzisiaj na posiedzeniu plenarem je odrzucić. Ze spokojem na głosowanie czeka też szef klubu PSL, Stanisław Żelichowski. Nasz koalicjant do tej pory był przewidywalny. Też robimy test na koalicjoncie. A jak ostatecznie zagłosują posłowie PO, nieoficjalnie przyznają, że za likwidacją gwarancji dla publicznych mediów. Oficjalnie, po słowach wiceprzewodniczącego klubu Platformy Grzegorza Dolniaka, możemy spodziewać się wszystkiego. Nie uchwalamy dyscypliny w tej mierze, mając świadomość, że to nie zmieni stanu rzeczy. I tak to Sejm, Parlament będzie ostatecznie kształtował budżet Krajowej Rady. Jak dziś tłumaczą politycy PO, nawet gdyby zapis o tym, w jakiej wysokości powinny być finansowane publiczne media, znalazł się w ustawie, to byłby on jedynie swego rodzaju sugestią. Nie byłby przepisem zmuszającym Sejm do przyznania TVP i Polskiemu Radiu określonym w nich pieniędzy. Jeszcze jedna senacka poprawka budzi sprzeciw SLD. To poprawka wpisująca do ustawy medialnej obowiązek ochrony wartości chrześcijańskich. Wczoraj Komisja Kultury także tę poprawkę zaopiniowała negatywnie. Dopiero pod koniec tygodnia deszcz przestanie padać i zrobi się cieplej. Na razie jednak synoptycy ostrzegają przed deszczem i burzami i to prawie w całej Polsce. Intensywne opady ominą tylko Podlasie, Podkarpacie i Pomorze Zachodnie. Temperatura dziś od 17 stopni wokół Zatoki Gdańskiej do 25 na Podkarpaciu. Wieczorem i w nocy bez zmian. Dużo chmur, dużo opadów, do tego burzowo, noc ciepła. Temperatura od 14 do 17 stopni. Jutro burze mogą się dać we znaki w całym kraju. Towarzyszyć, towarzyszyć im będzie deszcz, temperatura Jutro od 20 stopni nad morzem do 25 na południu. Zapraszamy do trójki. Popołudniową audycję zaczniemy od pogody. Dziś w Instytucie Meteorologii zorganizowano specjalną konferencję. Nie możemy powiedzieć, że powódź nam nie grozi. Mówimy w tej chwili o sytuacji zagrożenia i monitorowania tej sytuacji. W Instytucie Meteo był Paweł Homa, szczegóły już za chwilę. Dzisiejszy konkurs Prawda czy Fałsz dotyczy ptaków. Najnowsze badania genetyczne wykazały, że sąsiedztwo ludzi doprowadza do tego, iż ptaki zaczynają się zdradzać. W swoim naturalnym środowisku z dala od człowieka są całe życie wierne jedynemu partnerowi. Prawda czy fałsz? To za kwadransa za pół godziny połączymy się z naszymi motocyklistami. Tomek i Michał są w Indiach, no i zaliczyli rejs po Gangesie. Z tej samej serii po 17.00 naszym gościem będzie Dominika Reńska, która ma już za sobą podróż dookoła świata. Zajęło jej to 9 miesięcy. Dzisiejszy reportaż to wspomnienie o dawnych mistrzach. Chodzi o zawody, które znikają albo już zniknęły. No bo czy ktoś zna parasolnika, organ mistrza albo ludwisarza? Mistrzowie z przeszłości. Reportaż o 18.15. Gościem Beaty Michniewicz będzie dziś profesor Tadeusz Kowalski, twórca pierwowzoru ustawy medialnej. Puls Trójki o 17.45. Gorąco polecam. Dziś po raz kolejny będzie można zdobyć zaproszenie na Opener Air Festival. O 18.35 w studiu pojawi się Agnieszka Szydłowska z pytaniem muzycznym i wtedy będzie można zdobyć karnet przed przedostatniej szansy. Fundatorem biletów jest Heineken, sponsor Opener Air Festival. Pytanie konkursowe związane z Open Air Festiwalem o 18.35. A już za chwilę w studiu Paweł Homa informacje meteorologiczne bardzo ważne. 8 minut po 16.00 rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do trójki. Muzyka O, den sweet Somebody. 12 minut po 16. Zapraszamy do trójki. Mieszkańcy południowej Polski z coraz większym niepokojem spoglądają w niebo. Niestety prognozy synoptyków nie są najlepsze. Dokładnie zapoznał się z nimi Paweł Homa. Kłaniam się. Na razie mówimy o lokalnych podtopieniach. Czy grozi nam powódź? To wszystko wyjaśni się w ciągu dwóch najbliższych dni. Niestety prognozy pokazują, że będą one deszczowe, mówi Łukasz Legutko z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Przez pierwsze dwa najbliższe dni zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami. Okresami występować będą opady deszczu, głównie o charakterze przelotnym i burze lokalnie gwałtowne z intensywnymi opadami deszczu, miejscami nawet do 30 mm. Także prognozowane są opady z gradem. Najwięcej powodów do niepokoju mają mieszkańcy południowej Polski, ostrzega synoptyk Julita Cedzyńska-Zięba. Lokalnie nawet może na południu spaść przez dobę 70 mm, a to już jest kolejna doba, kiedy tak wysokie sumy opadów lokalnie występowały. Ostatniej doby to na bardzo wielu stacjach przekroczyło 30 mm, także są to duże sumy opadów. Najgroźniejsze będą burze, ważne będzie to, czy pojawią się na terenie obejmującym większość dopływu w jednej rzeki, czyli zlewni. Opady burzowe mają to do siebie, że nie obejmują całej zlewni. Są bardzo lokalne i ich intensywność jest różna w różnych miejscach. Nawet występująca tutaj burza w Warszawie daje inne opady w poszczególnych dzielnicach. To samo się dzieje na zlewni. W związku z tym ten średni opad dla zlewni, pomimo, że jest sprognozowany jako 70, on może wynieść tylko 30 mm. I w zależności jaka będzie sytuacja, jak właśnie się rozłoży na tej zlewni ten intensywny opad burzowy. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, więc niewykluczone, że lokalne podtopienia mogą zamienić się w powódź. W sytuacji występowania intensywnych opadów, burzowych, groźnych opadów, szczególnie jeżeli mamy już wysoki stan wody, nie możemy powiedzieć, że powódź nam nie grozi. Natomiast mówimy w tej chwili o sytuacji zagrożenia i monitorowania tej sytuacji. Jeżeli gdzieś będzie tak groźnie, no po prostu nie jesteśmy w stanie przeciwdziałać, jesteśmy w stanie monitorować tę sytuację. Większe opady na przełomie czerwca i lipca dla synoptyków nie są czymś niezwykłym, mówi synoptyk Julita Cedzyńska-Zięba. W naszym kraju lipiec jest miesiącem wodnym z reguły, w związku z tym taka sytuacja może się również powtórzyć. W lipcu wielokrotnie tak było. Niestety jesteśmy w strefie klimatu przejściowego, co wiąże się z napływem różnych mas powietrza z różnych rejonów Europy i, i świata. W związku z tym zależy co cyrkulacja atmosferyczna nam przyniesie, taką mamy pogodę. Klimat jest przejściowy, przypomnijmy, więc miejmy nadzieję, że opady też takie będą. Powtarzamy jednak ostrzeżenie synoptyków. Najbliższe dni będą mokre, a kolejne podtopienia, a nawet powódź, nie są wykluczone. W Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej był Paweł Homa. Jak to wygląda u Państwa? Jaka pogoda tam, gdzie Państwo słuchają trójki? 022 i 7 trójek to numer do popołudniowej audycji. Adres elektroniczny ZD3 małpa polskieradio.pl No i miejmy nadzieję, że prognozy się sprawdzą. 2 trzy dni deszczowe, a potem będzie zdecydowanie cieplej nawet do 30 stopni w niedzielę. A dream heaven sent I am yours and your mine What more can I pray for But every minute, every hour I play a waiting game Cause once again the spring is all around I know so well your smiling face That greets me every day You stand by me, I stand by you Good and well, so I day by day and night by night I play a waiting game Cause my world will soon be turned upside down inside it on the summer. I can't help how summer makes me feel playing on the summer I want to break away and fly away, cause silence makes me run away from you. Years go by, I play for time, resign come what may. You keep on loving me, and I still keep on wishing. Cause every hour here in silence, the game remains the same. And the summer makes my world turn upside down.